Mogę? A może mi dać trochę głośniej muzyczkę? No, głośniej. No, dożyczkę. No. Muszę no, się zrelaksować. Teraz daj troszeczkę głośniej? Aha. No. Przyjdzie no, dzisiaj mamy 29 To jest 209. 29. 29.8.2000 OK. Więc spróbuję teraz coś zapistolować, wcale nie chcę się chować Będę tutaj stać i reprezentować Tak z moim składem PFK właśnie jadę mm, to jest Kółka. Właśnie tak to jest Śląska szpulka, którą reprezentuję. Ona rośnie, donośnie. Tu słychać wszystko zajebiście, spalam zielone liście, bo to oczywiście umiem robić bardzo dobrze. Wiesz o czym gadam, kiedy składam, na rynie padam, to jest zasada numer jeden. W roku 2009.7. Wiesz o czym gadam, jeszcze później ostatnio wejście. Będzie... Panie i panowie, robię tak, tak się głowie. Właśnie tak, teraz tutaj. Nie wiem. Ej, proszę cię, spróbuj ze mną nie? Druga kropka dla tego pana. Składam niesamowite historie, opowiadam. Wierzę co chodzi, nigdy nie upadam na twarz jak jejka że co chodzi, to moja technika? Właśnie tak, to plika? Bfka, wiesz że co mi chodzi, jak i was grzewka? To się nadaje się do picia, czy do spożycia, w jakimkolwiek stanie. Wiesz co, koka nie sprawdzi, jaką mam... O, nie. Chyba nie. Tak. To było płyty, przeskakiwanie, to usterki, tak jak niewydolne nerki Wiesz, o czym gadam, to coś z tylu erki Nie machaj majkiem mi podpowiada mój kolega Teraz jasplo mega giga Tak, bo to ja tutaj śmigam Właśnie na mikrofonie, klaszcze, klaszcie w dłonie Właśnie tak, bo płonie PFK, skład jak skład Płonący z tychów Oni go nie znają, ja go znam dobrze i bez lichu Licha on jest jaj, bez kitów Bez kitów Zjebałem Po prostu mi to zbisa jak Kitalisa, Witalisa. Wiesz o co chodzi? <śmiech> nie wiesz. <śmiech> no trzeba było ciągnąć. No. A potem się nie znajduje ryb. Rym paniczny. Alright. Wiesz, jak kadr z kamery na discovery Channel, patrzę na stołu panel, konsolę te, wiesz, że co mi chodzi, walnę do jakiś las za 10 lodów. Nie <śmienny> dole, <śmienny> <śmienny> robię to na darmo z moją liryką ciężarną.